Masa Krytyczna odcinek ostatni. Witam Państwa wesoło w ostatnim odcinku Masy Krytycznej. Tada! A właśnie, gdzieś tu miałem... Tada! To jest tada masokrytyczne. Masa krytyczna to podcast, który od ponad trzech, czy tam prawie czterech lat istnieje w polskim internecie. Wciąż aktywny, z przerwami kilkumiesięcznymi czasami był. A teraz przyszedł czas, żeby go ubić, żeby go zniszczyć, żeby zniknął i żeby już go nie było. Nieważne. Napijmy No właśnie, napijmy się, że tak cicho jakoś było słychać. No, dobra. To tak, no, bywa, ja się po, pojękałem, ale już mówię normalnie, yy, że już tak kilka razy tak mówiłem, że było ciekawiej, że no to koniec masy krytycznej. A potem dodawamy, oczywiście, na końcu, że to, tak, koniec, ostatnia masa krytyczna w tym miesiącu, nie? Albo w tym roku, albo w takiej postaci, albo to, tamto, takie różne. Ale tym razem to już, no niestety, nimaletko. To jest ostatni, ostatni w ogóle odcinek Masy Krytycznej i więcej Masy Krytycznej nie będzie. Ura! Wow, brawa! I dlatego, postanowiłem, wiem, że no trzeba nagrać ostatni odcinek, jakiś taki ostatni podsumowujący, żeby przynajmniej podziękować komuś, nie? A nie tak jakoś pójdę sobie, nie powiem ani me, ani be, ani kukuryku, ani nie chcę, ani muszę, ani zdrowie wasze w gardło nasze, nic nie powiem, tak pójdę. To, to co to by było w ogóle? To, to było nie fair bardzo, jakoś takie. Może fair, ale takie... No takie, no takie jakieś. Tak, ale zanim zacznę, to... Yy, zacz, zanim zacznę dziękować coś tam podsumowywać, jakoś... Nie, zanim zacznę dziękować ludzi mówić, to ja chciałem jakoś tak podsumować ogólnie, co to była masa krytyczna, jak się zaczęło, to trzeba skończyć. Ludzie, no, wszystko, co się zaczyna, kiedyś się kończy, no, musiała się masa krytyczna skończyć, to było oczywiste, choćby dlatego, że, no, no, no nie przewiduję, że będę żył wiecznie, więc kiedyś, jak kopnę w kalendarz i kitę, to by masa krytyczna w sposób zupełnie niekontrolowany zniknęła i już by jej nie było bez żadnej szansy, że kiedykolwiek wróci. No jest znikoma szansa, żebym z martwych stał, albo jakoś z grobu prowadził audycję dalej, ale wątpię. No jakoś tak wątpię, no, no powiedzcie, że nie mam wiary, no, no za mało wiary mam, no ale jakoś wątpię, jako człowiek ma wiarę, wiary, że po śmierci mojej masa krytyczna mogłaby istnieć ale No, dobra. Więcej nie ma, nie będzie, już więcej, ale przecież jest, bo to są nagrania, więc no, co jest, to jest, co zostało, to już będzie na wieki. To jest akurat fajna rzecz, jak się tworzy jakieś nagrania, nagrywa to, że raz tworzony istnieje wiecznie. W każdym razie tak długo, dopóki ostatnia kopia istnieje. No, czyli pewnie na zawsze już, bo jak można zawsze kopiować. Fajnie jest, że to nie te czasy, co tam ludzie manuskrypty przepisywali, z jednego tego przepisywali papirusa, czy tam czegoś na drugi, nie? Przepisywanie zajmowało dwa lata i jak już skończyli przepisywać, to ten nowy manuskrypt już był stary, więc trzeba było od początku. I tak w kółko. No i niektórzy się tym zajmowali całe życie. A teraz bierze się, wsadza nową płytkę, kopie się ze starej na nowo mi święty spokój. No i to daje jakąś taką gwarancję, że będę istniał na zawsze. Aha, to co nagrywam teraz? Wyobraź sobie, wyobraź. To będzie trwało wiecznie. No nie wiecznie, do końca ziemi, czyli chyba już niedługo sądząc po tym jak się rozwija świat <śmiech> ale to dobra, to jest wątek na inny temat masa krytyczna, więc co by tutaj powiedzieć podsumowując, masa krytyczna trwała ileś odcinków, ile ponad 100 na pewno nie liczyłem po drodze ojany, co się działo po drodze masakra była prowadzona z Krakowa, z Warszawy z Bristolu w Anglii z Odesy na Ukrainie i jeszcze z paru miejsc takich wyjazdowych, wycieczkowych prowadzona ona była. No, taki różnorodny był to podcast, dosyć. Yy, no i co, powiem tak, że ludzie, no ja nie wiem jak to się stało, bo że w ogóle tyle ludzi tego słuchało, w ogóle ile ludzi słuchało, fajnie było powiedzieć. No więc słuchało ludzi, no nie da się powiedzieć. E, na początku słuchało tam parę osób, kilkanaście, potem kilkadziesiąt. Tam przekroczyło 100 i byłem, aha, 100 osób, wow, no 100 osób to jest dużo. I jak się potem tak jakoś rozwinęło, nawet coś tam. Był taki moment w polskim podcastingu, że yy, już wiem kiedy nawet, jak strona wwwpodcasting.pl się pojawiła, znalazła e, sponsora pod tytułem Pepsi, taka firma, i zrobiła takie akcje promujące podcasting. No mieliśmy wtedy wszyscy nadzieję, my, czyli podcasterzy, że no, podcasting rozkwitnie, rozwinie się, wybujałą jakąś taką falą, nie wiem, uderzeniową walnie nam wszystkim w łeb i będzie pełno podcastów dobrych, fajnych, nowych. Odkryją się ludzie, którzy lubią gadać, fajnie gadają, fajnie się ich słucha setkami normalnie, że będzie z czego wybierać. Z tego zostanie 10 genialnych podcastów, 50 całkiem dobrych. I parę tysięcy miernych, jak to zwykle bywa. No tymczasem nic się z tego nie stało. No prawda, takie się rozczarowujące jest. No, a poza tym gadam, bo tak się jakoś stracenie. Tracę wątek. Aha, że tak było. No dobra, i wtedy w tamtych czasach był taki boom chwilowy na podcasty. No to od tamtego momentu słuchalność tak była się utrzymała. Między 300 500 osób słuchało jednego odcinka. Potem były takie dziwne odcinki, takie pojedyncze, które były tam tyś, ponad tysiąc przekraczały ludzi, ściągających, słuchających. A poza tym, no nie da się do końca zmierzyć tego, bo istniał drugi obieg y, tych wszystkich odcinków. Ludzie se przesyłali mailem. W radio Art nadawana była masa krytyczna, też przypominam przez jakiś czas. No więc już nie tam było. Tak czy inaczej, trzeba przyznać, że masa krytyczna osiągnęła sukces! Brawo! Brawo! No, tak sobie puściłem, żeby było wiadomo, co to znaczy sukces mniej więcej. To znaczy, że yy, no, masę krytyczną uznawano często przez słuchaczy. Niektórzy jakoś tak stwierdzili, że to jest najlepszy podcast w Polsce, polskojęzyczny. Nie wiem, że w Polsce w internecie nie ma granic. Polskojęzyczny, najlepszy podcast. No, nawet jeżeli nie był. O, pamiętam, był zawsze, e, zawsze od jakiegoś czasu prowadził chyba Philips, nie tylko dla rów. Dzień dobry. Prowadził chyba, wymyślił bardzo dobrze, chwał mu za to takie rankingi najlepszego polskiego podcastu pod koniec roku. No i zawsze była masa krytyczna gdzieś na górze. No i dlatego, no żal, że się kończy, no pewnie, że żal, jak wszystko, co się kończy, nie? No jak ci żona odchodzi z poznanym w knajpie gitarzystą, to też jest żal, nie? No żal, bo odchodzi ci żona, no. mieszkałeś z nią 5 lat, masz dwójkę dzieci, a ona z... kończy się, odchodzi, coś, coś się kończy, no no. No trudno, no odchodzi sobie, nie? No, ale zawsze, ja tak samo w przypadku żony, jak i podcastu, należy pamiętać o tym, że always look at the bright side of life. Czyli, że masz miejsce na nową żonę, prawda? Miejsce na nowy podcast, albo nawet coś lepszego niż podcast, co właśnie będzie miało miejsce. Proszę pana i pani. No i entuzjazm, chęć tworzenia we mnie nabuzowała, jak Coca-Cola w butelce, do której M&M'sa się wrzuca i po prostu musi się wyładować to wszystko. Mam zamiar zająć się tworzeniem, e, gadaniem i takimi różnymi publicystycznymi rzeczami na 100%. Po prostu się tym zająć w życiu. I teraz dochodzę do części poważnej tego odcinka, Masy krytycznej, więc tu zrobię najlepiej sobie przerwę, żebyście się mentalnie przygotowali. Jak ktoś będzie miał na rowerze, to niech stanie na chwilkę, żeby nie wjechał w tą ciężarówkę przed nim, albo żeby go taksówkarz nie potrącił, mijając go. Bo tacy to są taksówkarze. Ja wiem, jak to są taksówkarze, się tacy są. o taksówkarzach, ale to może później. Tak, to ja może przyciszę, albo, albo nie, podgłośnie z powrotem. Oho, oh, ho, oh, nie tym guzikiem. Opanowałem już wszystko, lecimy dalej. E, z poważnych y, rzeczy, co do podcastingu. No dobra, jak już mówiłem, chciałem to zakończyć, jakoś ładnie powiedzieć wszystkim dziękuję. Dobra, to powiem teraz, żeby mieć to z głowy. No nie, żebym jakoś was nie lubił i chciał mieć was wszystkich z głowy, bo wręcz przeciwnie. Absolutnie, dokładnie jest przeciwnie. Ale tak, teraz będę dziękował przez najbliższe pół godziny wszystkim słuchaczom Masy Krytycznej z imienia i nazwiska. No jest tak, dziękuję tak. Adamowi, e, Ambrożemu, potem... Dobra, nie będę się wygłupiał. I tak nie wiem, kto mnie słuchał. No to jest trochę minus, że to taka anonimowość panuje przy takiej ilości ludzi, którzy słuchają. No ale no co już tam zrobić, no no każdy sobie słucha jak chce, to jest piękne, bo każdy może być anonimowy jak chce sobie słuchać, a jak ktoś nie chce, to zawsze może w komentarzu zagadać, napisać maila, i tak było do tej pory, i tak mam, mam nadzieję, że zawsze będzie, to jest fajne, wolność, pełna luz, pełen luz, każdy decyduje, jak bardzo się chce w coś angażować, i tak powinno być, na zasadzie dobrowolności, a nie żadnego przymusu, i tak do tej pory robiłem, i tak do tej pory chcę robić tak, a właśnie, pod ostatnim odcinkiem e, Masy Krytycznej, w którym no, zapowiadam zmiany wielkie i proszę o pomoc też Was, was w jakiś tam sposób, jak ktoś może, to żeby się tam no, z, z, pomógł trochę, żeby coś tam stworzyć nowego. No, jedna osoba nie zrobi wszystkiego, jeżeli coś ma być porządnie zrobione, więc zawsze liczę na Was, słuchaczy. E, no, Jeżeli mam zamiar robić coś, co jest ważne dla Was, albo chociażby fajne, bo się można posiąść. No no i komentarzu, że przyszła, ogólnie zachęcających, no nie wiem dlaczego od, odpierdzieliło leciutko Filipowi z nie tylko dla orów, i on jedyny zamiast się jakoś zachęcać, cieszyć, że fajnie Martin coś nowego zrobi, to mnie zaczął pierdzielać że yy, no, że mi pieniądze z nieba nie spadają, że mówi o pieniądzach no to please, no to co to jest jakaś what, no pieniądze czemu w tym kraju wszystkim odwala zawsze się gada o dwóch tematach, no gada z człowiekiem, jest normalnie wszystko fajnie jak zejdziesz na któryś z tych dwóch tematów, o których mówię, to mu odwala normalnie, nie potrafi normalnie o tym gadać. I to jest po pierwsze religia, drugie pieniądze. No nie, no nie wiem, co jest grane z ludźmi tutaj. No Przecież wszyscy wiemy, że istnieją pieniądze, że są potrzebne i że trzeba płacić za to, co się je, pije, smaży i tak dalej, nie? To tak by było coś nienormalnego w tym, że ktoś potrzebuje pieniędzy do życia. No potrzebuje, no to kurde, co tam... Pff. To jak się o tym gada, to już jest coś złego? Ja wiem, że może się ludzie przyzwyczaili, że tam ojciec Rydzyk zawsze w Radiu Maryja podaje numer konta. No to co, że podaje? Czy on kogokolwiek do czegokolwiek zmusza? Nie zmusza, a że podaje, no to podaje, bo skądś ludzie muszą wiedzieć. E, może dlatego ludzie tak nie lubią takiego podawania numerów konta, że mówieniem, że potrzebujemy wsparcia, jakieś fundacja, to, tamto. E, no bo dużo ludzi no to pewnie przez te wiadomości jakieś afery, naciąganie, no jakieś... No bo ja wątpię, żeby ludzie uważali, że jest coś złego w tym, że ktoś coś robi dla idei. Na przykład Jurek Owsiak robi dla idei. To nie jest działalność komercyjna, że on zbiera pieniądze i rozdaje tam szpitalom. No on przy tym no bierze swoją działkę, no ale to jest jak najbardziej zasłużył na swoją działkę. Zresztą nie bierze połowę tego, co zbiera, tylko zupełne grosze no i nic w tym złego nie ma i nikt zdrowo myślący nie widzi w takiej działalności dla idei jakiejś, nie? nie zarobkowej tylko dla idei przede wszystkim nic złego nie ma w tym, nie ma yy, oczywiście w takich przypadkach jest od cholery nadużyć różnych, to znaczy są ludzie, którzy udają że mają ideę, a tak naprawdę chcą zarobić i wtedy jak najbardziej, macie rację wszyscy, że to wszystko, wtedy takie coś to jest nieuczciwe, jest do dupy ogólnie Pewnie, że tak, no ale jeżeli to naprawdę chodzi o ideę, a kasa to jest przy okazji, bo jest potrzebna na tą ideę, to ja nie widzę tu żadnego problemu i wszystko jest w porządku jak dla mnie, no więc kończmy ten głupi temat a ja nie będę cytował tego, co Filip napisał, bo nie chcę, żeby w ostatnim odcinku masy krytycznej, w ostatnim komentarzu, zamiast powiedzieć fajnie było, dzięki za trzy lata pracy, za to, że no fajnie nam się robiło, dobrze, że coś zostało stworzone, to, to żeby cytować, jak ktoś kogoś opierdzielał jakieś rzeczy, w których zresztą nie ma żadnej ani cienia słuszności. No więc olewamy to, zapominamy, bo ja Filipa lubię, pewnie ostatni ma gorszy dzień, czy co coś. Ja Możemy, opierdzielaj mi ile chcesz, Filip, ja cię i tak lubię, ja tam, no. Mniejsza z tym, jesteśmy wszyscy tylko ludźmi, należy trochę przymrużyć oczy na jakieś słabości ludzkie, oczywiście błędy i takie tam, no, o nie, ten guzik nacisnąłem. Dobra, to teraz, o czym ja tu gadam w ogóle, ja, jak ja zlazłem z tematu, no to będzie długaś odcinek, coś czuję. Aha, już wiem. Dobra, jedną rzecz jednak z tego komentarza Filipa zacytuję, właśnie nie zacytuję, tylko się do niej odniosę, powiedział, że podcasting powinien być hobby. Yy, taki oddolny, bo jak nie jest hobby, to jest yy, biznesem i co? Wtedy to jest źle, tak? W domyśle. Otóż nie. Uważam, że po pierwsze to wcale nie jest wybór tylko taki, że to jest albo hobby, albo biznes. Po drugie, nie uważam, że a żeby biznes był zły, podcastowy i żeby hobby było złe. Nie ma ani w jednym, ani w drugim nic złego, absolutnie. Jeżeli ktoś chce robić podcast płatny z jakimiś, nie wiem, informacjami albo kurs angielskiego płatny czy cokolwiek innego, to jest wszystko w porządku, 100% uczciwe, nie widzę żadnego problemu w tym. Więc nie wiem, dlaczego takie jakieś dziwne komentarze. Y z drugiej strony, jeżeli to jest hobby, podcast, no to oczywiście, że powinno być, tak jak i wszystko, no rany, prowadzenie gazety może być jako hobby, a może też być poważnie traktowane, to jest, podcasting to jest jedna z takich rzeczy, no, które można sobie traktować różnie i różnie do tego podejść. E, ci, którzy zaczynają, powinni uważam, zaczynać jako hobby i robić sobie tak po prostu przy okazji różnych rzeczy, se, gadać, nagrywać bez jakichś wielkich tam fajerwerków, efektów specjalnych, super mikrofonów i tak dalej. No, Teraz będzie o podcastingu właśnie Na, na okoliczność tego eee, Ja w każdym razie Zaczynałem jako hobby Absolutnie takie przy okazji Fajna rzecz, żeby sobie pogadać Luźno, bez żadnych tam Idei, myśli, koncepcji wytycznych Zacząłem sobie podcast Masa krytyczna, który miał być o dupie marynie Zresztą tak się nazywał na początku Tytuł masy krytycznej był pierwszy Dupa Maryna, ale zmieniłem zdanie, nie chciałem tak nazwać podcastu, z tego powodu, że czasem jednak chciałem coś poważniejszego powiedzieć, no a potem, no a nikt nie traktuje poważnie medium, które się nazywa Dupa Maryna, no nie? Jakby nazwać gazetę wyborczą Dupa Maryna, to nikt by jej nie cytował, prawda? Dziś w dupie Marynie Michnik powiedział, że coś tam, please. No więc masa krytyczna już było takie sensowniejsze. Ale idea była ciągle taka sama: luźno, nieważne o czym, bez przejmowania się, kto tego słucha, dlaczego, po co, czy cytuję jestem. Tak się to zaczęło, bo to podcasting w Polsce był wtedy, kiedy zaczynałem jednym wielkim eksperymentem. Nie mieliśmy żadnych wzorów do naśladowania w Polsce. No Nie było się na czym wzorować, bo masa krytyczna w ogóle była pierwszym podcastem tego typu, czyli autorskim bez tematu. Żadnego tematu nie miało być i nie było. No Żadnego kierunku. Po prostu biorę mikrofon i gadam, i to był chyba pierwszy czy drugi, nie wiem, podcast tego typu. Na pewno pierwszy, który się jakiś taki popularniejszy zrobił. No, więc na czym się miałem wzorować? Na niczym. Jak bym mogłem planować, żeby to jakie, cokolwiek poważniejszego z tego wyszło, żeby w jakimkolwiek kierunku? No, nie mogłem, bo to był taki eksperyment. No i dobrze, ale jesteśmy teraz, trzy lata później, czy tam cztery, ja gadałem przez te lata ciągle, tyle się nagadałem, nauczyłem się jak gadać, nauczyłem się jak panować nad mikrofonem, nawet prawie już się nauczyłem, żeby nie mówić trzy, tylko trzy, nie? Jeden, dwa, trzy. Jak się wciągnę i zapominam, to wtedy mówię trzy. Raz, dwa, trzy. Trzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dżem, drzwi, drzwi. Otwórz te drzwi. Te drzwi drzwi numer 3. nie? To jest drzwi numer 3 Ale uczę się w trakcie robienia tych różnych gadających rzeczy tutaj. Yy, tak, no i teraz yy, co chciałem powiedzieć, że podcast jako hobby, jako takie rzecz dodatkowa dla mnie się już skończył, bo muszę naprawdę wybrać, czy chcę się tym zająć poważnie jako pierwsza rzecz w życiu, czy... Zrezygnować, bo nie da się już tego robić przy okazji. O, Brazil, pan pośpiewa teraz. Pan sobie skończył śpiewać, a teraz przy innej muzyczce powiem dalej. E, no. Czy ktoś z was umie grać w brydża, na przykład? Jeżeli nie umie, to powinien się absolutnie nauczyć przynajmniej podstaw tej gry, po to, żeby na przykład rozumieć jakieś stare filmy. Ostatnio widziałem film y, o tym, Puaro, jak on ma na imię? Herkules Puaro. No, a na podstawie Księży Gagaty Christi. E, I tam była właśnie... No, czy, Brydż był, nie? Cała ta akcja się toczyła wokół brydża i trzeba było mniej więcej rozumieć chociaż podstawę zasad, żeby zrozumieć film. Dlatego takie rzeczy dobrze znać, tak jak dobrze znać zasady gry w szachy, żeby na przykład... No potem się przydaje, na przykład jak się czyta Alicję po drugiej stronie lustra, bo tam jest ciągle o szachach, nie? Żeby mieć blade pojęcie o co chodzi. no Nie, nie, nie żeby w ogóle wygrywać, tylko żeby znać zasady. No... I, i w brydżu, jeżeli nie wiesz to sobie poczytaj przy później, czy coś jest licytacja i teraz chcę zastosować uwagę, będę stosował porównanie co do mnie i podcastingu jeżeli się ma karty słabe i licytuje się, no to wiadomo, że można sobie zalicytować jeden kier albo tam dwa karo i więcej nic, tyle można bo się ma karty I jest ok, ale jeżeli ktoś dostaje bardzo silne karty i licytuje jeden kier, to to jest przestępstwo. To się zdarza, że partner takiego kogoś, kto z takimi kartami tak nisko licytuje, bo powinien nacytować 6 bezatun, szlemika albo szlema, a on skończy się licytacja na dwa kiery. No to jest prawie, że przestępstwo. To dawniej sądy takie rzeczy, na przykład jak ktoś w afekcie zabił, uważały za okoliczność łagodzącą. Jeżeli ktoś tak wkurzył człowieka, że no na przykład nie licytował tyle, ile powinien w brydżu, nie? Był, pamiętam, taki jeden przypadek był kiedyś, czytałem o tym, że właśnie sąd uznał to jako okoliczność łagodzącą, bo żona chyba zabiła męża, bo powiedział pas jak powinien licytować. No, yy, i teraz to porównanie jest takie, że skoro ja już mam teraz silne karty w tym brydżu, to ja nie mogę teraz już licytować jeden kier, czy tam jeden karo. Ja muszę, albo mogę, albo, albo mam grać dalej i muszę zrobić z podcastingiem coś innego, sensowniejszego jakiegoś, Nie? Albo zrezygnować z tego, no bo to nie ma sensu, żeby robić teraz już, skoro już się przez tyle lat wyćwiczyłem w gadaniu i mam to całą wiedzę techniczną i mam kontakty z tymi ludźmi i takie różne rzeczy. W dodatku mam rzeczy, dwie przynajmniej, na których mi autentycznie zależy i zawsze mi zależało, od zawsze je robiłem, zanim zaczynałem nadawać, przecież ja pisałem teksty. Na te dwa tematy, pierwsze to była Biblia, a drugie to była wolność, tak ogólnie bardzo rozumuję no to, to tak opisując, bardzo ogólnie. Stąd się też wzięło, że po paru latach masy krytycznej tych wszystkich eksperymentów, stwierdziłem, że muszę z dalej coś z tym zrobić. Skoro mi dobrze wychodzi, to spróbuję, zamiast się tylko wygupiać w masie krytycznej, zająć się też poważniejszym gadaniem na rzeczy, jakieś takie mające większe znaczenie, wartość, nie czy coś. I stąd się wzięło odwyk podcast mój, który no, też jest ten niezły nawet. I koczowisko dekadencji, które też dokonało żywota i zmieniło się w co innego. Właśnie teraz. No więc no, no nie mogę tego zrobić. Po prostu nie mogę. Dla mnie podcast już nie może być hobby. Muszę się tym zająć na 100%. Albo zrezygnować. Nie umiem już gadać tylko o pierdołach. Yy, chociaż zawsze będę sobą, nie wiem, jak będę mówił na super poważnych sprawach, to sobie będę żartował i będę mówił luźno i będę się wygłupiał przy okazji i jakieś dosadne porównania tam stosował. No, wiadomo, no brany, ja nie zmieniłem osobowości, tylko po prostu zacząłem poważniej podchodzić do tego, żeby coś robić, nie? No trudno tak, no ja nie chcę marnować po prostu niczego. Jeżeli mi się to nie uda, to przestanę w ogóle robić, no bo nie mogę grać jeden, listować jeden gier, jak mam karty na 6 bez Ok? Okej? No, żeby było jasne. Dlaczego się kończy masa krytyczna? To jest właśnie odpowiedź na to pytanie. Bo masa krytyczna, już nie ma sensu istnienia. Bo to miał być eksperyment i był. To było takie próbowanie wszystkiego naraz. To było gadanie o niczym zupełnie. I było fajne, ale nie znaczy to, że nie mogę zrobić następnej rzeczy, która też będzie fajna, a nie będzie już taka chaotyczna, bez ładu składu, nadawana jak popadnie, kiedy coś tamten. No i też jest też druga rzecz, dlaczego się kończy masa krytyczna. No i tak, i ta jest właśnie, to jest właśnie ten powód, o który, to jest jeden z tych tematów, na które Polacy kompletnie nie umiem gadać i to nie religia, tylko pieniądze. No, jak mam zamiar coś, zająć się czymś, robić to na 100%, to muszę z czegoś żyć, proszę pana. No niestety nie mam już 16 lat i nie, nie mam sponsorów w postaci rodziców. No i bardzo dobrze, no. To jest po pierwsze. I po drugie, moje poglądy są takie, że jeżeli coś robisz w życiu, cokolwiek by to nie było, to miarą tego, czy powinieneś to dalej robić, czy jest sens to robić, czy to jest pożyteczne i czy to jest ważne, jest to, czy ludzie tego chcą i czy potrzebują. Inaczej mówiąc, jeżeli robisz kawę i ludzie chcą tej kawy, chcą płacić za tą kawę, to znaczy, że to powinieneś robić, bo ta kawa jest potrzebna. Ale jeżeli jesteś doktorem jakiejś hipernauki o tym, jak wygląda liść na najwyższej gałęzi drzewa w Warszawie na przykład na Bożu i zajmujesz się taką ważną, super dziedziną nauki i nikt ci za to nie chce płacić i nikt nie chce czytać tego, co ty piszesz o tych liściach bo jesteś ekspertem od liści to to jest niepotrzebne jest bez sensu i nie powinieneś tego robić i słusznie ci nikt za to nie płaci jeżeli więc ja nadaję albo gadam o czymś i jeżeli ludzie uważają, że jest tego pożytek to uważam, że nie ma absolutnie nic złego a wręcz przeciwnie jest to wskazane, żeby ludziom, którzy coś robią a ty masz tego pożytek, za to płacić czy płacić od razu. No dawać cokolwiek w zamian. O to chodzi. Całe życie nasze społeczne tutaj. Życie nasze ludzkie, międzyludzkie współżycie na ziemi. Tutaj, w kraju. Polega na tym, że coś robisz dla innych, a ci inni coś robią też dla innych i wymieniacie się. A pieniądze są tylko czymś pośrednim między tym, no, no po prostu ułatwiają tą całą wymianę. Taka jest ogólna koncepcja życia. Dlatego jeżeli cokolwiek robi ktoś pożytecznego i czy robi to za darmo, czy każe sobie za to płacić, to powinien tak czy inaczej, jeżeli uważasz, że to jest coś warte, powinieneś za to coś dać w zamian. To chyba jest zupełnie normalne. Eee, chodzi mi o to, że nie należy oczekiwać Teraz, nawet jeżeli jesteś słuchaczem, jeżeli coś słuchasz, czegoś, nawet radia trójki, jeżeli uważasz, to jest fajne, jeżeli tego słuchasz ciągle, nie powinieneś nigdy oczekiwać, że to będzie za darmo. Powinieneś myśleć, że powinieneś coś dać w zamian. To jest zdrowe, to jest sprawiedliwe i to jest uczciwe podejście człowieka, bo w ten sam sposób ktoś będzie też podchodził do ciebie. Jeżeli ty robisz dla kogoś coś dobrego, powinni ci dać w zamian. Nie? No, ale wiadomo, że no, nie żyjemy w jakimś żadnym świecie idealnym, ani abstrakcyjnym, więc trzeba jakoś kombinować, żeby tak było. Ja tylko chciałem polemizować z tymi zarzutami, które podają na adresem, co jakiś czas przychodzą, że a, a, powinieneś gadać, odwyk, prowadzić koczowisko i jeszcze pięć innych podcastów, wszystko za darmo, bo tak powinno być, bo taka jest idea. No to ja bardzo chętnie z tym, że zapłać za moje rachunki, a potem mnie ucz skąd mam, jak mam nadawać, że mam zadać na darmo, za darmo, bo bardzo wygodnie się mówi komuś innemu, że powinien coś za darmo robić, kiedy ciebie to nic nie kosztuje. Więc ja nie mówię nikomu, że powinien mi za darmo dawać yy, na przykład czynsz, żeby powinien teraz iść do faceta, od którego wynajmuję mieszkanie i powiedzieć, hej, panie, pan mi to daj za darmo, bo pan, powinieneś to pan robić dla, ze względów ideologicznych, bo ja jestem taki fajny. Czemu pan chcesz pieniądze za ten Czynsz. No, ale nie zrobię tego, bo nie jestem taki właśnie dziwny trochę jakiś, coś, mam wszystko zdrowe w głowie w tych okolicach, więc zdaję sobie absolutnie sprawę z tego, że y, to jest dobra i normalna rzecz, żeby płacić za coś, co, z czego się ma pożytek. No, mniejsza z tym, nie o tym chciałem mówić, chciałem mówić o podcastingu y, w Polsce jeszcze żeby podsumować, bo to jest ostatni odcinek cholera miałem odpowiedzieć opowiedzieć o tym na początku, a nie na końcu Ech, no to to ja puszczę z powrotem tą muzyczkę bo się, czemu by nie no, Dobra, to nie, nie to nie tą tą tutaj przy tej mi się jakoś lepiej gada dobrze, to teraz ja chciałem podsumować podcasting w Polsce no bo, tak po pierwsze no współtworzyłem go i dalej go współtworzę chociaż, właśnie, do tej pory, powiem tak, współtworzyłem go i chyba powinienem coś powiedzieć, jakoś podsumować i ocenić sytuację podcastingu. Rzadko o tym mówiłem, bo to takie trochę nudne gadać w podcaście tylko o podcastingu. nie, To takie, to jakbym prowadził podcast, w którym bym tylko mówił o tym, że yy, na przykład ile słuchaczy słucha tego podcastu i to by była cała treść. No nie, bez sensu, nie? Ale teraz powiem coś, bo to jest dobra okazja. Ostatni odcinek, podcast. Podcasting. Otóż tak, podcasting dla mnie na samym początku to była idea. E, idea polegająca na tym, że ludzie zwykli, normalni na dole, tacy oddolni, niezarejestrowani, za którymi nie stoi radio, instytucje ani nic z tego typu. Zwykli ludzie nagrywają dla zwykłych ludzi bez żadnej e, regulacji odgórnej. Nie? bez żadnych tam pieniędzy za tym, biznesów, które stoją za tym i takich różnych rzeczy. Czyli po prostu ludzie dla ludzi nadają oddolnie radio. To ja bym to nazwał tak, po prostu podcasting to była idea radia publicznego. Bo to, co się teraz nazywa radiem publicznym, to wcale nie jest radio publiczne, to jest zwykłe oszustwo. To jest radio państwowe, a nie publiczne. Różnica polega na tym, że yy, no, kto za to płaci może, <śmiech> nie? Radio państwowe to jest radio, które ma pieniądze zabierane ludziom pod przymusem i dlatego nadaje. To jest radio, które nie musi wcale się starać, żeby cokolwiek robić dla ludzi. Oni mogą w ogóle przestać nadać. Oni mogą nadawać sygnał kontrolny przez cały czas i, i co im kto zrobi? Nic. To radio państwowe obecnie jest takie, że zasadą działania jest taka zasada, jak, jaka panowała w szatni w filmie Miś, nie? czyli za rzeczy zostawione w szatni szatniarz nie odpowiada, jak ktoś pamięta było tam, facet zostawił pan Ryś zostawił płaszcz a płaszcz mu z szatni zniknął i pan szatniarz mówi nie mamy pana płaszcza i co pan nam zrobi no, to tak samo działa radio, które się nazywa publicznym w Polsce i wszystkie media publiczne Miał tak, nie nadamy tego co chcecie oglądać i co nam zrobicie no nic im nie zrobimy, bo abonament jest, e, to jest przymus płacenia abonamentu za to, e, te publiczne tak zwane media, przymusowy, to nie jest publiczne w ogóle medium, tam się nie wpuszcza takich ludzi z ulicy, żeby gadali, to wszystko jest profesjonalne i odgórne, a nie oddolne, to nie jest dobra idea bo no i tak puszczają reklamy przecież, nie? I tak się jakoś tak upodabniają do rady do radiów, do rady normalnych, zwykłych, prywatnych, nie? Zresztą i tak prywatne są chyba lepsze. Oprócz trójki, trójka, no dobra, miesza z tym, nie gadamy o tym. Chodziło mi o podcastingu. Podcasting, widziałem w tym przyszłość yy, taką, że to będą, to będą media publiczne, czyli w 100% oddolne. Yy, to będą media oparte na dobrowolności. No ja sobie zdaję sprawę z tego, że nie można stworzyć nic porządnego bez pieniędzy, więc myślałem też, że jeżeli to się rozwinie, to będzie się opierać na datkach do, do, dobrowolnych, nie? Że no ludzie będą sobie tego słuchać, tak jak na przykład trójki dzisiaj, gdzie porządna, duża, rozgłośnia, naprawdę obywatelska i oddolna i wolna yy, i publiczna, nie? I ludzie dobrowolnie Będą dawać kasę, bo będą chcieli tego słuchać, nie? a nie pod przymusem. Żadne abonamenty. Kto chce, daje. Nie chce, nie daje. Słuchaj, proszę Cię bardzo, ile sobie tylko chcesz. Jeżeli uważasz, że to jest fajne, co łaska, proszę bardzo. Uczciwie wszystko w stu I myślę, że no, tylko takie media mogą być naprawdę publiczne, bo inaczej zawsze, jeżeli jakikolwiek przymus prowadzimy, to będzie albo komercyjne, czyli że no, najpierw zapłać, a potem będziesz słuchał, i to konkretnie tyle, ile my mówimy, albo będzie państwowe, czyli zabierzemy komuś pod przymusem kasę i wtedy będziemy nadawać. Przymusowe. No, nie widzę innych możliwości. Media mogą być albo. No, w sumie są cztery. Wszystko się sprawdza do czterech możliwości. I tak samo podcasty muszą być w którejś z tych czterech e, możliwości. Po pierwsze, albo biznes, czyli, no, płacisz tyle, ile ci tam mówimy, albo nie, jeżeli zapłacisz, to słuchasz, jak nie, to nie. Proste, uczciwe. Drugie, hobbystyczne, darmowe, wiadomo, ale takie media to będzie, wiadomo, że no to będzie takie, no tak przy okazji, bo nie da się nic dużego, porządnego stworzyć w ten sposób, no bo no nie ma czasu się nikt zajmować za darmo czymś porządnie, no tylko tak przy okazji, no dwie godziny dziennie maksymalnie i tak długo się tak nie pociągnie. No więc takie, to jest drugie. Ale to jest świetne na początek, uważam, że powinno być zatrzęsienie takich hobbystycznych, oddolnych podcastów. Nie ma, niestety. Nie doszło do tego w Polsce i trzeba wyciągnąć wnioski i spojrzeć prawdzie brutalnej wprosto w ryj, w twarz, w oczy. Je niebieskie, błękitne oczy tej prawdy mówią, że w Polsce to nie działa. Nie wiem dlaczego tak jest do końca, mogę zgadywać tylko, ale nie działa. Trzeba to stwierdzić. Dobra, trzecia możliwość to są media państwowe, czyli takie, które za pośrednictwem państwa zabrały ludziom pod przymusem pieniądze i za te pieniądze coś tam robią. I to są media, które zależą nie tyle od ludzi na dole i nie im się chcą podobać, tylko państwu, urzędnikom państwowym, tym na górze dlatego to nigdy nie nazwy tych mediów mediami publicznymi, bo oni się nie starają podobać, robić rzeczy dla ludzi tym ich na dole, tylko dla ludzi na górze dla państwa urzędników tego całego aparatu powyżej a nie poniżej No i czwarte media które ja nazywam publicznymi to są takie, które rzeczywiście publikują dla każdego za darmo, kto chce yy, są oddolne i nie zależą od niczego wyżej yy, tylko od ludzi na dole Właśnie to jest... Różnią się te media publiczne, które wszystko za darmo... No i po prostu no, zbierałem kasę z tego, co ludzie chcą dać. Dobrowolnie zupełnie. Różnią się te media od państwowych tym, że nie ma tu żadnego przymusu i wszystko jest dobrowolne, więc jest uczciwe. Zupełnie w stu procentach. Uróżnią się też od biznesu, od zwykłych płatnych jakichś mediów tym, że są dostępne dla każdego za darmo i każdy może sobie tego słuchać, rozpowszechniać i tak dalej. No to też, też tutaj nie, nie ma problemu z prawami autorskimi czy innymi takimi rzeczami, bo im bardziej się rozpowszechnia te treści, te publiczne naprawdę, ty, naprawdę, tym lepiej. I to można rzeczywiście nazwać publicznymi mediami, bo no za darmo są po prostu naprawdę, a kasa się bierze stąd, że ktoś tam daje co łaska, bo C. To jest piękne, uważam i stwierdziłem, że yy, no nie, amatorskiego hobbystycznie już nie jestem w stanie robić tego, niczego nagrywać, nadawać, yy, no bo to można robić przy okazji coś przez, nie wiem, przez rok, przez dwa lata, potem jest, nie da się tego robić dalej, tego się nie da robić tak na stałe, no, no nie wiem, zresztą A może się i da, ale ja chcę coś naprawdę poważniejszego trochę zacząć, bo czuję, że za nisko licytuję i się trochę marnuję. Yy, tak. No i dlatego właśnie stwierdziłem, że ten czwarty punkt to jest punkt dla mnie. Mam zamiar stworzyć naprawdę publiczne media w Polsce. Dwa. Pierwsze, ma gadać właśnie na tematy te, na których mi na autentycznie zależy, czyli pierwsza, no to odwyk. O Biblii, to jest takie gadanie. No, ludzie w Polsce nie mają bladego pojęcia na ten temat. No, mają blade, najwyżej, to jest takie. Więc, żeby wiedzieli, po prostu, co to jest Biblia, nie? Albo. Te różne sprawy, takie wiary. Poza tym chciałem popularyzować mówienie o tym głośno, bo w Polsce panuje jakieś takie dziwaczne tabu, że nie wolno mówić o religii, tak jak nie wolno mówić o pieniądzach, bo to, to jest jakieś chore. Uważam, że to jest chore i chcę o tym właśnie mówić głośno albo pokazać ludziom, że można o tym mówić normalnie, nie trzeba mieć żadnych certyfikatów i być pastorem, żeby mieć prawo do mówienia o Bogu. Nie, każdy może i każdy może myśleć co chce. To są też, to jest ta idea wolności, oddolności mediów. To jest fajne, to jest piękne, uważam. Dobra. A druga rzecz, mam zamiar mówić o no, o wolności, o rzeczywistości dookoła, bo naprawdę to nie jest aż takie, Nie ja wiem, co, może to jest drażliwy temat dla kogoś i uważacie, że nie należy mieszać rozrywki, jakieś takiej, no, gadania o tym, że a, fajny dzień, dzisiaj mamy jakieś tam tak jak radio Złote Przeboje, puszcza sobie muzyczkę, że fajnie, dzisiaj jest wesoło, znowu słońce wyszło i gadamy o pogodzie, no i żeby to potem mieszać z jakimiś takimi rzeczami ważniejszymi rzeczywistość takimi, które no mamy na co dzień, ale nie można o tym mówić, na przykład yy, no, no dobra, mniejsza z tym nie wiem, czy jest sens teraz o tym gadać, bo miałem mówić o masie krytycznej kurde, ale za długo to jest dobra, a propos tego o czym mówiłem teraz Znów zmiana muzyczki nastąpi. A propos tego, o czym mówiłem, teraz chciałem przy, y, przeczytać newsa, który się pojawił <śmiech> wczoraj. E, tytuł Patent na media w odcinkach, czyli podcasty. To jest news, który pokazuje dlaczego idea, misja jest ważna teraz, dlaczego podcasting był tak ważny. E, I no no dobra, po prostu najpierw powiem o co chodzi. Otóż stało się tak, że firma Volomedia dostała patent w Stanach na, cytuję, odcinkowe pobieranie mediów. E, Piszę w artykule tutaj, że dzięki temu udało się opatentować podcasty, czyli publikacje dźwiękowe udostępnione przez kanały RSS. Nawet Volomedia uważa, że patent jest kontrowersyjny, czyli ci, którzy dostali. E... Ten patent. Oni sami uważają, że jest to kontrowersyjne i u, wie, uważają, że no właściwie to jest de facto patent na podcasty. Yy, no i zwróćcie uwagę, jaka chora sytuacja powstaje. Jeżeli naprawdę by opatentować podcasty, to mamy koniec ostatniego wolnego naprawdę w 100% medium, czyli no nadawania przez internet w formie podcastów. Yy, no Jeżeli tak by było, no to... Przegraliśmy wszyscy, no po prostu podcasting nie dość, że nie był w stanie przekonać ludzi, że media publiczne, żeby wzięli mikrofon w swoje ręce i nadawali, to jeszcze do tego okazało się, że teraz to już jest w ogóle za późno, bo w ogóle już nie będziemy mogli nadawać podcastów bez oczywiście koncesji, płacenia tej firmie za patent i takich rzeczy. Że To w praktyce oznacza, że zwykły człowiek już nie będzie mógł gadać o czym chce i publikować tego, gdzie tylko mu się podoba. No nie? Dosyć smutna informacja i bardzo niepokojąca. Tak naprawdę bardzo możliwe, że ten patent upadnie, yy, że ktoś tam pozwie jakiś tam pozew, złoży coś. No ale to tak, będzie trwało długo, będzie kosztować kupę kasy. No i... Tak czy inaczej to wszystko pokazuje w jaką stronę świat idzie i to nie jest dobra strona i o tym też trzeba mówić, uważam, ludzie powinni mieć świadomość tego, że jeżeli nie weźmiemy tego świata, w którym żyjemy w swoje ręce, my tu na dole ludzie, tylko zostawimy całe nadawanie podcasty firmom, radiom, instytucjom... Y no to, to co będzie dalej? Jak, jak sobie wyobrażacie taki świat? Naprawdę chcecie być tylko takimi mrówkami we, w mrowisku, robić co wam się każe? Nie chcecie nic mówić sami z siebie, publikować? Nie macie nic do powiedzenia? Nie macie własnego punktu widzenia, który chcecie, żeby inni znali? Nie chcecie mieć różnorodności, tylko jedynie słusznie narzucony pogląd przez jakąś firmę albo instytucję państwową albo przez korporację? duże, no... No bo to się tak kończy, no nie wiem dlaczego tak jest, bo tak nie było. Zwłaszcza w Polsce ludzie bardzo dbali o wolność i zależałem na wolności. Teraz przestałem zależeć na wolności. Uważam, że to jest na tyle ważne, że warto przynajmniej spróbować stworzyć takie medium, audycję, która będzie o tym mówić. A dlaczego mówię o tym w masie krytycznej, która miała być taka luźna, o pogodzie i o no wiadomo, czym maryny. E... No bo to zawsze, czy to jest masa krytyczna, czy jakiś inny podcast, to zawsze mówię ja. Ja, Martin, mi na tym od zawsze zależało, żeby promować wolność, żeby mówić ludziom też o Biblii na przykład. Zawsze mi na tym zależało, więc czy się wygłupiam, czy się nie wygłupiam, to zawsze jestem ja. i mi, Ja jestem autentyczny, i naprawdę na tym zależy. Tym się też różnią właśnie ciągle te media oddolne. Podcasty od jakichś profesjonalnych, na przykład podcastów radiowych, że tam nigdy nie usłyszycie czegoś takiego. Nie masz szans najmniejszych. W żadnej audycji, w państwowych mediach nie usłyszycie tego, co teraz powiedziałem tutaj. To jest tylko możliwe w podcastach, dlatego uważam, że ciągle warto jest szerzyć taki pogląd oddolności, mówienia, brania z mikrofonu, pisania tekstów do portali obywatelskich na przykład, żeby to robili wszystko normalni zwykli ludzie na samym dole bez ograniczeń, bez certyfikatów bez pozwoleń ok? rozumiecie? dobrze i teraz żeby dokończyć kwestię podcastingu i e, podsumować to no to ja muszę powiedzieć tak, że podcasting w pos jako idea nie sprawdza się ogłaszam mniejszym, jeżeli o mnie chodzi, to ja w imieniu polskiego podcastingu ogłaszam bankructwo. <głasz> Oczywiście nie mogę mówić w imieniu podcastingu polskiego. Musiałbym to przegłosować w Radzie Siedmiu Sędziwych. Filarów polskiego podcastingu. Tak czy inaczej, myślę, że ta koncepcja nie działa. Znaczy, co mam myśleć? Fakty mówią, że nie działa. Podcastów jest mało. Ludzie nie chcą w ten sposób tworzyć. Yy, nie chcą gadać jako podcast. Nie wiem, dlaczego. Nie wiem. Yy, co ciekawe, można, znaczy, co ciekawe, dużo lepiej działa i odbierają to jakoś lepiej, kiedy się do go filmiki. Jakieś wizualne blogi są dużo częściej słyszane, na przykład na YouTube publikowane niż podcasty. Może chodzi też o to, że YouTube jest agregatorem takich właśnie treści od dolnego przekazu i może lepiej, zamiast tworzyć osobne podcasty, iść tam, gdzie są ludzie, czyli na przykład na YouTube i tam publikować to, co się ma do powiedzenia. Albo w ogóle, no po prostu łączyć się w coś większego, jednego, nie? a nie rozdziubywać się o każdy osobno nadaje na swojej stronie. No bo no, to jest po prostu kwestia, może i techniczna, ale bardzo ważna, bo się przekłada na efekt całości. Podcasting nie działa, dlatego że jest rozdrobniony, a jest rozdrobniony, bo to wynika z natury podcastingu, że każdy gada o czym chce, oddolnie sobie gada. Indywidualność ma tą wadę, że indywidualiści nie lubią się łączyć w większe grupy, dlatego nie są w stanie docierać do większej ilości ludzi. To jest potężna wada, która jest no, no, jakoś zawarta w całej idei byciu indywidualistą. nie? Ale trzeba no, jakoś przeciwdziałać temu. No to nie, jeżeli jesteśmy indywidualistami, każdy o czym innym chce gadać i chce, żeby mu pozwolono gadać o czym chce, typu na wolność domku w swoim domku, to nie znaczy, że nie powinniśmy razem czegoś robić. Wręcz przeciwnie, powinniśmy się łączyć jak tylko się da. I będę próbował to robić. Od razu mówię, tutaj ogłaszam w ostatnim odcinku Masy Krytycznej, że zachęcam wszystkich podcasterów, bo ja wiem, jaki macie potencjał, jaki my mamy tutaj. Ci, którzy, którym się udało przetrwać wiele miesięcy albo lat jako podcasterom, zachęcam Was i zapraszam do współpracy w tych projektach, yy, które będę teraz robił. No, powiedzmy, w pierwszym to niekoniecznie, bo to, to nie każdy zna Biblię i chce Biblię promować, czy coś, no to jest jakiś taki indywidualny. No, nie, dobra, to, to nie jest dla każdego, ale drugi projekt który nazwaliśmy kontestacja, jest na stronie kontestacja.com to tam myślę, że tam jest miejsce dla wszystkich podcasterów, wszystkich absolutnie bo celem pod, po tej kontestacji naszej jest promowanie właśnie wolności i oddolności, dlatego wszyscy podcasterzy są mile widziani bo oni właśnie promują to co nam chodzi, wolność indywidualną, przekaz wolny, nieograniczony niczym odgórnym no, i takie promowanie tego, że no my jesteśmy tu u siebie, to jest nasz dom, róbmy co chcemy, nadawajmy co chcemy, mówmy co chcemy. I nie zgadzajmy się na to, żeby nas ograniczać w imię jakiegoś, nie wiem, wyższego dobra albo jakichś abstrakcyjnych idei, że no nie wolno prowadzić podcastu bez certyfikatu, bo, bo co? Niby co? Wolność słowa nie jest czymś, czym, o czym ja będę dyskutował. Wolność słowa jest dla mnie prawem naturalnym i będę go zawsze bronił. Kropka. Nie ma tu pola na żadną dyskusję i myślę, że wszyscy podcasterzy to samo twierdzą, by inaczej nie byliby chyba podcasterami, tylko by szukali pracy nie wiem, w radiu na przykład, certyfikowanym albo by dążyli do tego, żeby nie wiem, rejestrować podcasty albo patentować nie, yy, nie jest tak, podcasterzy to są wolni ludzie, uważam, z natury i jest dla nich miejsce we współtworzeniu kontestacji, a jeżeli nawet nie, no to, to proszę wspierajcie nas jak tylko możecie, czym tylko możecie, może jingle, może 5 zł, może reklama whatever, bo zależy nam chyba na tym samym, na wolności słowa i na promowaniu wolności, więc to jest taki apel do wszystkich podcasterów i wszystkich, którym zależy na tym, żeby oddolność i wolność słowa promować. Dobra, co do podcastingu, dokończę, bo końcówka jeszcze tylko tego, co chcę powiedzieć. Podcasting uważam odtąd... Dobra, to słowo znaczyło dwie rzeczy dla mnie. Pierwsza to była ta idea, o której mówię. Druga to była technologia zwykła, nie? czyli używanie plików RSS do publikowania mp 3 No i całej reszty technicznej, któraś za tym stoi. Te dwa znaczenia miało słowo podcasting do tej pory. No i dalej ma. I pierwsze, podcasting w pierwszym znaczeniu, czyli jako ideologia, jako ludzie, którzy gadają po prostu do mikrofonu, wolni, niezależni, oddolni, upadło, upadło albo po prostu ja to, zmieniam tą nazwę, nie, uży, nie będę więcej używał tej nazwy, podcasting dla mnie no, nie sprawdza się w Polsce, nie w ten sposób, nie podcasting w formie yy, plików mp3 publikowanych przez yy, plik RSS, tak? To się nie sprawdza, ale wciąż dalej i zawsze będę wspierał wolność słowa internetową, taką oddolną. Tyle, że nie będę już tego nazywał podcasting, bo to, to nie wiem, dlaczego ograniczać tego do podcastingu. Przecież jeżeli ktoś publikuje wideoblogi, to robi dokładnie to samo. Jeżeli ktoś publikuje audycję MP3 bez pliku RSS, to też robi to samo. To jest ta sama idea. Ja tą ideę bym nazwał radio publiczne. Po prostu radio publiczne. Publiczne, czyli dla wszystkich, robione przez wszystkich. niezinstytucjonalizowane. Jeżeli o taki podcasting chodzi, to ja jestem wciąż i zawsze będę... Popierał to, działam na aktywistą tego całego ruchu. Tyle, że nie chcę tego już więcej nazywać podcasting, bo niepotrzebnie ograniczamy się, panowie podcasterzy, do jednej technologii, która nie jest, ewidentnie nie sprawdza się w Polsce nie jest popularna i nie chce być popularna. Ale to jest tylko kwestia formy, zwróćcie uwagę, i technologii. Więc bądźmy dalej podcasterami, ale może zmieńmy tą nazwę na... Ja wiem, w jakichś... Nie mam bladego pojęcia jak blogerów, audio czy co. Może jakoś zmienić tą nazwę, żeby nie powiązywać oddolnego mówienia do mikrofonu z technologią RSS, co? No, yy, Odtąd mówię też, że we wszystkich swoich stacjach, audycjach, które będę tworzył, czyli w sumie dwóch, odwyk.com i kontestacja.com, yy, podcasting będzie tylko jedną z form yy, publikowania tych treści pliki RSSD będę używał, dalej będzie to wszystko podcastem, technicznie rzecz biorąc, ale nie chcę, żebym, nie będę się nazywał więcej podcasterem, bo to jest coś o wiele większego niż tylko podcasting, nadawanie. Nie? Jeżeli nadaję przez Ustream, przez YouTube, przez podcasty i przez streaming audio, to bez sensu to jest nazywać podcaster, bo to nie jest podcaster, to jest ktoś, kto nadaje w ogóle, nie? A forma nadawania to jest zupełnie inna sprawa. Myślę, że powinniśmy oddzielić Panowie podcasterzy, technologie od y, sedna tego co robimy. Nie? Czyli to, co robimy, to nie jest podcasting, to jest y, to są media publiczne, internetowe media publiczne. A podcasting to jest tylko jedna z technologii, więc myślę, że pomyślcie o tym, jeżeli nas mnie słuchają coś podcasterzy, y, czy, że, no, że nie ma sensu wiązać się z tą tylko jedną technologią, bo inne technologie są równie dobre a właściwie przecież chodzi nam nie o to, żeby publikować własne treści przez plik SS, tylko o to, żeby publikować własne treści kropka. A technologia jest drugorzędna. Dobrze, no to co, wracamy do masy krytycznej. Eee, o podcastingu powiedziałam, co miałem powiedzieć w tym ostatnim odcinku, ważnym, podsumowującym wszystko i przedstawiającym mój światopogląd na przyszłość. Więc teraz... Eee... No, kończymy. Dzięku dziękować będę za różne rzeczy. Uwaga. Yy, tak, więc dobrze. To masa krytyczna. Niniejszym przechodzi do historii. WiPi. Yy, myślę, no dobra, jak. Jako prowadzący tą masę krytyczną, to trochę tak mi nie wypada, żebyś mówić, że, ale fajna była, nie, czy coś. No ale muszę tak powiedzieć, bo to jest projekt, który się skończył. Ja mam do niego sentyment nieprawdopodobny. Jak dla mnie to masa krytyczna przejdzie, już przeszła do historii, jako taki wybitny podcast. Taki inny bardzo, który bardzo odstawał i bardzo. Yy pchał całą tą ideę podcastingu do przodu. Znaczy, dużo ludzi słuchało tej masy krytycznej, którzy zaczęli tworzyć własne podcasty, właśnie dlatego, że widzieli, że to fajna rzecz, takie podcasty i dzięki masie krytycznej. Nie? Nie uważacie, że tak było? No ja uważam, że tak było. Może mam jakieś... sobie coś ubzdurałem, ale uważam, że tak było. I myślę, że za jakiś czas masa krytyczna uzyska status jakiejś takiej legendy podcastowej, Takiego podcastu, który kiedyś był, no był. i wszyscy będą wie, zawsze taki uśmiech mieć na twarzy, jak sobie pomyślą. O, masa krytyczna. Pamiętam, pamiętam te czasy. Łącznie ze mną. Masa krytyczna będzie zawsze dla mnie takim fajnym czymś, jakim eksperymentem, takie po prostu jak lata 60, nie? Żadnych zasad, żadny tam w ogóle. Totalny żywioł, chaos i wszystko. Fajnie było. No, było, rewelacyjnie było. Powiem tam, fajnie to jest mało powiedziane. No. Więc niech sobie jest ta masa krytyczna Jako archiwum I dalej niech pokazuje ludziom Że można takie rzeczy robić Bo ona spełnia takie funkcje Nie tylko rozśmieszające, ale zachęcające ludzi Do nadawania samemu nie, Do tworzenia, do gadania Audio przez mikrofon Albo pisania, albo czegokolwiek Robienia czegoś samodzielnie Żeby widzieli, że wychodzi, da się każdy może, nie trzeba mieć przejść kursu, iść na studia dostać pozwolenia certyfikatu każdy sobie może i niech tak będzie cudownie, masa krytyczna więc odchodzi bez czekania aż po prostu zezgredzieje albo mi coś odbije i przestanie mieć i zawsze będę tak już nadawał dla samego nadawania i nie będzie że tam w tym tego całego uroku masy krytycznej w dobrym momencie się kończy ok, skończyła się i bardzo dobrze do widzenia, pa dziękuję więc wszystkim bardzo bardzo zupełnie autentycznie i szczerze dzięki wielkie, bo ja dzięki temu podcastowi poznałem wiele osób i czułem tą więź ze słuchaczami, yy, którą się, no czasem na przykład, jak słucham trójki, pamiętam dawne audycji, to czułem tą więź z prowadzącym i udało się w podcastingu odrestaurować to radio mówione, w którym się czuje więź z prowadzącym, nie? to jest żywy człowiek i no czujesz z nim, że gadasz z kimś jakby, nie, on gada emocjonalnie z człowiekiem tak jak ty, to no jest super, piękne, fajne, rewelacja. Mam nadzieję, że to nigdy nie zginie i będę to dalej robił. Chcę w każdym razie bardzo usilnie zająć się tym na 100% teraz. Eee, dzięki wam też. No więc dziękuję wam stukrotnie za każde wsparcie, za to, że przychodziliście słuchać, bo tylko dlatego nadawałem, gdyby ludzie nie chcieli słuchać masy krytycznej, to bym dawno przestał temu już, no a póki byli ludzie i naprawdę autentycznie wam się to podobało, to ja nadawałem i nagrywałem i będę to dalej robił. W następnych produkcjach mam zamiar to samo robić. Jeżeli ludzie przestaną słuchać tego, co robię, przestanę nadawać, zajmę się czym innym. Jeżeli nie, będzie, nie będą się ludzie angażować w to, to ja też nie będę... No, Znaczy, ja się będę angażował, bo mi na tym zależy, ale nie będę prowadził dalej tych rzeczy, tych stacji, nagrywał i tak dalej. Nie? Masa krytyczna tylko dzięki słuchaczom, istniała tak naprawdę. To wy mnie stworzyliście. I to zupełnie, dosłownie pamiętacie ściepę na gitarę? Gdybyście mi nie zafundowali połowy tej gitary, to nie zacząłbym publikować tych piosenek. No, no teraz, nie wiem, na YouTube w tym momencie... E, wszystkich tych moich produkcji gitarowych łącznie słuchało, były słuchane ponad 4 miliony razy. 4 miliony, to są w ogóle liczby jakieś z kosmosu dla mnie, których sobie nie jestem w stanie wyobrazić. E, dla, no, podcasting miał niby stać się czymś właśnie takim. My liczyliśmy, zaczynając robić te wszystkie nasze masy krytyczne, my podcasterzy, że no, kiedyś sięgniemy takich liczb, że to będzie powszechne, że to będzie taka moda na słuchanie podcastów. No niestety, nie da się, no nie udało się, ludzie nie chcieli czegoś takiego, masowo jakoś, nie przyjęło się, natomiast przyjął się okazuje się YouTube bardzo i te wszystkie filmiki, ale tak czy inaczej, to wy mnie stworzyliście i wasze zaangażowanie i to, że daliście tam co łaska, każdy kto dał na tą gitarę, to jest twoja zasługa, część tych czterech milionów to jesteś ty. Nie masz satysfakcji, że zrobiłeś coś naprawdę fajnego, coś co by nie powstało, jakbyś tam nie dorzucił się do tej ściepy. To jest fajne. Ja dzisiaj dałem na przykład dychę na fundację gospel.com. Głos Ewangelii się nazywa, jakaś taka fundacja. No i ona tworzy, to są ludzie, którzy postanowili tworzyć reportaże. Naprawdę dobre, porządnie zrobione reportaże, niebanalne, takie dla myślącego człowieka rewelacja. Puszczałem je, te reporterze, w wielu radiach i to też są ludzie, którzy robią coś z pasji nie dla kasy, no zbierają co łaska, więc dorzuciłem im się dychę i mam świadomość, że y, kawałek następnego reportaża który zrobią, zrobią dzięki mnie ja się przyciłem do tego, to jest fajne uczucie Dlatego też to jest fajne w podcastingu, że tworzy się coś razem z ludźmi i ludzie, którzy słuchają, stwarzają tego, kto mówi, jeżeli się ma z nimi taki kontakt i łączność robi się dla ludzi. Więc dzięki Wam bardzo za to, że mnie stworzyliście, stworzyliście mnie takiego, jakiego chcieliście mnie mieć. A ja się chcę dostosować do tego, no co wy chcecie trochę, bo ja robię dla was, chcę być słuchanym przez kogoś konkretnego, nie robię dla siebie ani, żeby tego sobie słuchać po nocach, jak jaki mam fajny głos, bo akurat nie lubię słuchać swojego głosu, no, ale robię to dla was i to jest piękne, po prostu taka obupólna korzyść symbioza cudowne. oby się wszystko dało w życiu w ten sposób robić mam nadzieję, że się będzie dało. I tego samego też Wam życzę, życzę, żeby wszystko, co robicie w życiu, dla ludzi, co będziecie robić, żeby ludzie Wam mówili dziękuję za to, co robicie. Tylko taka praca ma sens. I zarabianie pieniędzy to jest, powinien być dodatek do czegoś takiego. Zarabianie pieniędzy to powinna być forma powiedzenia dziękuję za to, co ktoś potrzebuje, a co Ty jemu dajesz. I taki świat jest światem, którym naprawdę warto żyć i czujesz satysfakcję z tego, co robisz, a ludzie mają z tego pożytek. Wszyscy są zadowoleni yy, i tylko nie robisz niczego niczym kosztem. Tylko coś komuś dajesz, a ktoś ci mówi dziękuję. Piękne, do tego dążę i to będę zawsze zachęcał ludzi, żeby jak najwięcej w życiu robili i dawali z siebie dla innych. Yy, jeżeli ci ludzie za to płacą, to jest tym lepiej. Przy tym cudowna rzecz, fajna. Dobra. No tak ja już powiedziałem, dziękuję słuchaczom przede wszystkim. To dziękuję teraz wszystkim podcasterom, którzy, powiem tak, zaczynał się nasz ten podcasting jako taki ruch. No tak dwuznacznie, no bo z jednej strony ludzie bardzo się trzymali razem. Piękne to jest, fajne to jest, jak się ludzie, którzy coś robią razem, ale są z indywidualistami, każdy robi co innego, ale potrafią trzymać się razem, rozmawiać ze sobą, no i współpracować. To jest fajna rzecz. I rzadko w Polsce spotykana ja bardzo promuję. Zawsze się cieszę, że zachęcam ludzi różnych do współpracy ze sobą, do niebania się swojej inności nawzajem. Ja bardzo lubię różnorodność yy, i lubię gadać z ludźmi, z którymi się nie zgadzam, no bo co za sens jest gadać z ludźmi, którzy mają takie same poglądy jak ja, to nie rozwija, nie? Daje dobre samopoczucie, wszyscy się zgadzają, ale nie rozwija w ogóle. Ja się chcę ciągle rozwijać. mi się podoba to, że ludzie mają mini pogląd. Uwielbiam gadać, dyskutować, tak. Nie lubię tylko no, gadać z ludźmi, którzy są no, głupi, to znaczy bezmyślni Nie mają jakiś pogląd, który nie ma sensu wewnętrznie jest nielogiczny, że coś będą się trzymać tego uparcia, no typu, że pokażę komuś zdjęcia satelitarne Ziemi która wygląda jak kula, a on będzie twierdził że Ziemia jest płaska dalej no to wtedy z takimi ludźmi gadać nie lubię bo no to jest trochę już głupoty, to jednak nie lubimy ale lubimy dyskusję, a każdy ma prawo mieć swój światopogląd jaki tylko chce, Myleby jakiś tam no, umiał go powiedzieć, dlaczego nie nam uzasadnić i to jest fajne, bo mogę widzieć świat z różnych punktów widzenia a czemu o tym gadam? Bo podcasterzy, uważam, stanęli na wysokości zadania i pokazali, jak ludzie powinni w Polsce współpracować ze sobą. E, mimo jakichś tam zgrzytów, czasami były, pamiętam na samym początku podcastingu, jak polemizowałem z Jackiem Martymiakiem, który no jakoś sobie wziął, to, tak trochę sprywatyzować sobie chciał podcasting, e, w tym nie widzę nic złego, absolutnie, ma prawo. Kupił sobie tam chyba, pamiętam wtedy, domenę, podcast.pl czy coś i chciałem myślę, sobie odsprz odsprzedać za kasy, kupę czy coś, no ale dobra, no ja nie mówiłem nigdy, że on nie ma prawa. Ma prawo, absolutnie jestem za pełną wolnością, e ochroną własności i tak dalej. Nie polemizowałem z tym, że nie ma prawa, ale e pole no, jakoś wywierać chciałem presję, żeby poczuł się częścią grupy, wspólnoty, podcasterów i zrezygnował ze swojego prawa, przynajmniej jakoś tak części tego prawa, dla dobra ogólnego, dobrowolnie, jeżeli nie chce, proszę bardzo. No więc on tam powiedział, że jakiś komunistom, bla, bla, bla, że chce, z, jakbym, nie wiem, chciał zmuszać kogokolwiek do czegoś, nie zmuszać absolutnie nie chciałem, tylko namawiałem. Ale dobra, poza takimi różnymi dziwnymi zgrzytami, mniejsza z tym teraz nie da się odmówić świadkowi Artymiakowi zasług, że to on no, wymyślił, jakoś spopularyzował przez podcasting w Polsce praojciec chrzestny, nie? polskiego podcastingu no ale nieważne, chodzi o to, żeby nie zgadzać się ze sobą, ale dalej współdziałać i współpracować i gadać przede wszystkim z każdym więc jeżeli o to chodzi to podcast był cudownie fajnym doświadczeniem podnoszącym na duchu, wrócił mi wiarę w Polaków chyba, tak to powiem. I za to dziękuję wam wszyscy podcasterzy. Ja też nauczyłem się rozmawiać dzięki podcastingowi i masie krytycznej też. Z ludźmi zupełnie innymi psychicznie niż ja. Na przykład z Borysem Kozielskim, którego no bardzo szanuję coraz bardziej lubię. Chociaż on ma zupełnie inny styl nadawania, taki stonowany, Nie. No, ale ja na nauczyłem się nie oceniać ludzi, nie? że są inni, i bardzo dobrze, że są. To faj fajne, właśnie, bo ludzie, którzy słuchają, mają wybór. Y I okazuje się też, że świetnie się rozmawia i świetnie się współpracuje z ludźmi, po których bym się właśnie nie spodziewał tego, na przykład z Borysem. Bardzo dobrze. No i też i w drugą stronę, że się czasem mniej dobrze współpracuje z ludźmi, po których bym się tego spodziewał. No, tak czy inaczej, dobrze mieć nowe doświadczenia w życiu. Masa krytyczna się kończy i to fajnie, bo się nowe rzeczy dzięki temu zaczną, że się poprzednie rzeczy skończą, więc tak czy yy, tak ogólnie teraz wszystkim dziękuję i a propos, yy, tak może na pamiątkę, postanowiłem sobie tam nagrać jeszcze piosenkę jakąś ostatnią pamiątkową, właściwie to przerobić, piosenkę, którą już kiedyś przerabiałem, no, yy, tak sobie zagrałem i nagrałem, to teraz wam puszczę. Jako takie, nie wiem, podziękowanie czy co, na pamiątkę, żeby została po masie krytycznej piosenka, nostalgią, żeby zaleciało w ostatnim odcinku i żeby też przypominało, że te całe piosenki moje i to, że mam zamiar właśnie zająć się, zamiast programowaniem, zamiast być programistą, to zająć się piosenkami nagle to się wzięło dzięki wam, słuchaczom Masy Krytycznej, dzięki temu podcastowi. Że tu się wszystko zaczęło, tu jest początek. Początek zawsze to są wygłupy, się okazuje. Najlepiej zaczynać od luzu, gadania o pierdołach, yy, od bycia odważnym, nie bania się tego, że się popełni błędy. Yy, więc wszystko po prostu no, pełen sukces, powiem. To, że się masa skończyła, to też sukces. To ja puszczam piosenkę. Yy, enjoy. no Zresztą taka gupawa trochę, ale... Zawsze głupawe robię. Posłuchajcie sobie w sieci szerokiej, której to okiem. Nawet w mnie zmierzysz. Załóż słuchawki. wsłuchaj się w słowa. Podcastu ma. Masa krytyczna, co było błędem, przeszło w legendę, jak zero można pomnożyć i wieki całe będą słuchały podcastu Masa Krytyczna. Być w pracy I ty co pracujesz na mowo dzieło I ty coś wciąż Na zasiłku Załóż słuchawki Słuchaj się w słowa Podcastu na Krytyczna Ach, nieważne Napijmy się Ostatnie trzy i pół minuty tej muzyczki, którą kończyłem zawsze... No zawsze? Nie, chyba od jakiegoś momentu, bo jak mówię, masa krytyczna był taki eksperyment, tyle się zmieniało, że już nie wiem, nie można powiedzieć, że coś było zawsze, bo nie, chyba nic stałego się nie zachowało od pierwszego odcinka masy krytycznej do końca, oprócz tej muzyczki Brazyl, reszta się zmienia. no to... Yy... No, zanim się skończy ta muzyczka, którą kończyłem zwykle, to zdążę jeszcze powiedzieć o przyszłości, bo masa krytyczna się kończy, ale ja się nie kończę, wciąż żyję i wręcz przeciwnie niż kończę, bo właśnie, że zaczynam wszystko teraz, zaczynam porządnie i tak, jak to powinno być zaczęto od początku, gdybym miał więcej wiary w siebie, tak naprawdę, gdybym wiedział to, co wcześniej, to co wiem później, to bym zaczął właśnie w ten sposób, jak zaczynam dziś. A więc będę robić trzy rzeczy, albo może cztery. Dobra, dwie rzeczy, na które zapraszam. Tam nie możecie znaleźć, to będę zawsze ciągle ja przecież. Na www.odwyk.com to będę rozwijał i prowadził. Będzie tego więcej, będzie to regularnie i będzie to jest podcast, podcast już nie podcast, tylko stacja rozgłośnia mówiąca, o Biblii, nie? O Bogu, takich rzeczach. W taki luźny, zwykły, normalny sposób, jak to zawsze ja mówię, nie? Yy... Kropka. Resztę znajdziecie tam. Druga rzecz, do której zachęcam wszystkich podcasterów też. Będę do Was spróbuję pisać jakoś, prosić Was o współpracę, może zapraszać indywidualnie to www.kontestacja.com to jest to, co zostało po koczowisku dekadencji, którego już nie będzie, będzie kontestacja i będzie prowadzona tak, no, lepiej myślę, już nie jako tak, nie w głupkowaty sposób, tylko poważny zupełnie, bo uważam, że to jest poważny temat, wolność i, no, promowanie, wolnego rynku, wolności, obywatelskich postaw takich, oddolności całej, nie? żeby życie było niezinstytucjonalizowane, tylko żebyśmy my żyli, my ludzie, żebyśmy byli najpierw ludźmi, potem dopiero obywatelami, pracownikami i tak dalej o tym wszystkim jest kontestacja.com, jest tam oczywiście miejsce dla każdej krytyki, jak ktoś ma inne pomysły na życie, to zapraszamy też, to będzie z udziałem na żywo słuchaczy i ostatnia rzecz i to taki bardziej bezpośredni następca masy krytycznej, to będzie też rozgłośnia, bo nie tylko podcast, bo będzie tam i, i dźwięki, obraz i może i tekst kiedyś www.completelyunprofessional.com Niektórzy znają ten adres. Teraz pod tym adresem będzie i miejmy nadzieję do końca świata będzie to, co będzie następcą masy krytycznej. Czyli luźne gadanie moje. Będę mówił po prostu co mam do powiedzenia i już. Ale już chyba nie będę robił relacji zrobienia kupy na Ukrainie, jak to robiłem w masie krytycznej. Ale w każdym razie zapraszam. Tam można mnie będzie znaleźć albo na stronie www.martinlechowicz.com. Tam jestem. Przepiszcie sobie RSS -y z masakradyszna.com na komplitnyamprofesjonal.com. Widzimy się w sieci. Na razie. Aha. I na koniec jak tradycja nakazuje, krytyczna kawał. I to jest ostatni kawał, postanowiłem, że zawsze tutaj puszczam kawały innych, ale teraz sam powiedziałem kawał, a ja nie umiem opowiadać kawały, więc śmiejcie się z grzeczności, tylko z uprzejmości. Ostatni kawał w masie krytycznej. Przyjeżdża generał na, do wojska na poligon, czy tam jakieś koszary, wszystko, no, nieważne, i mówi, słuchajcie żołnierze, za pół godziny przyjeżdża Matka Boska. No to wszyscy się zdziwili, zaczęli sprzątać szybko i po pół godzinie wpada generał i mówi Bosek, matka przyjechała!